Agaton Giller, Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854, odcinek dziewiąty. ciąg dalszy części czwartej. W początkowych jeszcze wiekach swego bytu Polska odcina się długo i często cesarzom niemieckim, ich rządzy przywłaszczania. Nie mająca granic chciwość germańska od dawna godziła na Słowian. Polska broniąc się przeciw Niemcom, broniła całej słowiańszczyzny od jarzma. Protestantyzm, o którym już wyżej z innego względu mówiliśmy, znalazł podporę swoich kalifów, co go roznosili i bronili orężem w królach szwedzkich. Wystąpili oni do walki z katolicyzmem, ale pierwej nim go zaczepili w Niemczech, uderzyli na jego przednie czaty w Polsce. Nie pokonali go w Polsce, a więc później w Niemczech musieli z nim wejść w układy. Widzimy, jak Polska szerzyła wkoło siebie cywilizacją chrześcijańską przez politykę powolną, łagodną, obcą wszelkim zniszczeniom i podbojom. Dalej widzimy, jak Polska broniła chrześcijaństwo to od Tatarów, to od Turków, a cywilizacją społeczną od Moskwy, katolicyzm od Szwedów, słowiańszczyznę zaś od Niemców. Tato polityka chrześcijańska, ten wielki zmysł narodu który go poprowadził drogą wolności w wewnętrznych urządzeniach do doskonalącego postępu, podbijał ludy przekonaniem wyższością instytucji, które człowiekowi zabezpieczały prawa wolności, łączyły je dobrowolnie garniące się pod skrzydła Polski. Litwa wchodzi w Unię z Polską Pruski naród nad Wisłą w XV wieku sam się Polsce poddaje, Nowogród rzuca się w objęcia Polski, ale ta go nie przyjmuje. Czechy i Węgry kilkakrotnie zwracają się do nas, szukając tu królów dla siebie. Podboje to prawdziwie cywilizacyjne. Żydzi. Wygnani, wypalani w Niemczech i Francji, bez przytułku, idą do Polski. Znajdują tu gościnne przyjęcie, wolność wyznania, prawa, z którymi było im dobrze. Nie przenaradawiano ich, nie przymuszano. Było to może źle ze stanowiska dotychczasowej polityki monarchii, ale było zgodne z chrześcijańskim posłannictwem Polski. Polska, powiedzieliśmy, była przytułkiem dla nieszczęśliwych. Sekciarze niemieccy, czescy i moskiewscy chronią się od prześladowania do Polski. Uciekający z Moskwy od niewoli, tu znajdują gościnność. Polska, powtarzamy, była ziemią wolności, instytucji zabezpieczających godność człowieka Była pośrednikiem cywilizacji i obrońcą tejże cywilizacji Odstępstwem od tego charakteru misyjnego swej historii Są wojny kozacze Epizod ten, płodny we wstrząśnienia Które do gruntu Polskę poruszyły i wyniszczały Jest grzechem nieusprawiedliwionym w naszych dziejach Wypadkiem, jaki jednak w monarchiach samowładnych nieustannie się powtarza. Historia nasza, tak różna od historii innych narodów, jest dla tejże różności dowodem wielkiej samodzielności, dowodem posłannictwa w ludzkości jest przytem wielce ciekawą dla ogólnego charakteru, jak i dla całej galerii ludzi dzielnych, pełnych rozmaitości i właściwej sobie wielkości. Wielkość Polski jest wcale niepodobną do wielkości państw takich jak Anglia, Francja, Moskwa itd. Na Polskę zapatrywać się trzeba z innego punktu, jak na te państwa. Nie pojmie jej charakteru, kto ją będzie mierzył łokciem monarchicznym lub republikańskim. Bo ona nie była ani monarchią, ani republiką. Kiedyś dopiero, sądzę, poznają ją lepiej, kiedy historiozofia będzie koniecznym warunkiem wykładu historii, przyznają jej właściwe stanowisko, wykażą jej prawdziwe wpływy na cywilizację ogólną i na znaczenie w grupie narodów europejskich. Oznaczyliśmy jak najogólniej posłannictwo i charakter naszej historii. Święta jest ona i wielką. Nie plujmy więc na nią, nie kalajmy razem z nieprzyjacielem pod zagrożeniem zapoznania naszej misji, naszego charakteru i utraty dążenia do niepodległości. Dzisiaj Starając się o wolność i niepodległość, tęż samą misję i charakter wypełniamy, lecz strzeżmy się błędów, wad i nadużyć, wypływających z usposobienia i położenia naszego. Powinniśmy być niepodległymi, czcimy więc przeszłość, unikając jej wad. Poświęcajmy nasze osobistości, słuchając i poddawając się pod wolę ogółu. Ogół zaś powinna reprezentować władza, która by powstrzymywała wielkie u nas zamiłowanie wolności, jaka często zasłania przed nami dobrze zrozumiany interes kraju, władza silna i do pewnego czasu centralizacyjna. Działajmy w świętym celu, przekonani i nieprzekonani o środkach, wiedząc i widząc jedną tylko potrzebę niepodległości Ojczyzny. Nauczmy się wypełniać rozkazy władzy naszej, niewidzianej w czasach jarzma, widzianej wielkiej i silnej w chwili oswobodzenia i po oswobodzeniu. Obowiązek mamy jeden. Obowiązek ten wyraźnie odzywa się w każdym sercu niespodlonem i niezaprzedanym. Zapomnijmy interesów osobistości, poświęćmy zamiłowanie wolności, poddajmy się obowiązkowi i działajmy, jak nam każe sprawa narodowa. W każdej chwili, w chwili pokoju, w chwili oczekiwania, Uczmy się środków, któremi się podtrzymuje narodowość i wzmagają jej siły, a którą wrogi zagrażają nam wydrzeć. Chowajmy święcie nasz język, obyczaj, religią, tradycją niepodległości. Kochajmy rozumnie ziemię i lud narodowość wygnaną z urzędów, z placów publicznego życia, ze szkół. Pielęgnujmy w domowych ogniskach. Dzisiaj, nie widząc władzy, bez popędu z góry, czyń każdy w swojem kółku, co każe Duch Boży, a całość sama się złoży. Zboczyłem z mojej drogi w dawną, ubiegłą przeszłość i jak zawsze z tego zastanowienia wyniosłem uspokojenie dla targanego wątpliwościami umysłu, klęski jakie ponosimy, tysięczne upadki, z których natychmiast usiłujemy podnieść się, jednym słowem, cała ta karta historii naszej od rozbiorów do obecnej chwili. Karta niewoli, poruszeń i wojen bez skutku, karta walki o najwyższe dobro narodowe tak smutna i bolesna. O, nie odejmie w ucisku wiary w lepszą przyszłość, jeżeli umysłem nieuprzedzonym, nieuślepionym, żadną formułką doktrynerską lub wielkością zaborczą pójdziesz na pole zmarłych ojców, przejrzysz ich czyny, przyjrzysz się im jak syn światły i poczciwy, Poznasz ich ducha i życie Pewno z tego poznania wyniesiemy przekonanie, że nasza długa niewola skończyć się musi Że nie jest jej przeznaczeniem zamalgamować nas z innymi narodowościami Żeśmy nie wyczerpali posłannictwa, jaki nam Bóg poruczył A więc dla dopełnienia Go i niepodległość dać nam raczy W niewoli powinniśmy się poprawić z wad i błędów naszych. Ona, jak w życiu człowieka pokuta pospowiedzi powinna nas oczyścić i podnieść zdolnych do obejmowania myślą wszystkiego i zdatnych do zdrowego, tęgiego, rzeczywistego wystąpienia w walce i w życiu. Ludzkości Dla Niepoprawnego Radia PL Czytała Katarzyna